Komputerów używamy zarówno w pracy, w rozrywce, w domu, w, w czasie wakacji. Są spotykane i na jachtach, i w powietrzu, i nawet pod wodą. Więc naprawdę trudno sobie wyobrazić dziedzinę życia i, i miejsce, gdzie komputery nie byłyby powszechnie stosowane w dzisiejszych czasach. Komputery typu in w konsumenckim segmencie są konfiguracyjnie bardzo różne. Więc w zależności od konfiguracji taki komputer może mieć różne zastosowania, czyli przeglądanie internetu, wysyłanie poczty, odbieranie standardowego typu operacje poprzez funkcje multimedialne, czyli jak najbardziej komputer taki może posłużyć zbudowanym tunerem TV, na przykład jako telewizor, załóżmy w kuchni, gdzie można sobie wiadomości bardzo szybko przeczytać, pooglądać. Jak również komputer tego typu może mieć zastosowanie dla gracza. Także zewnętrzne karty grafiki, mocne konfiguracje, mocne procesory, duża ilość pamięci stwarza takim, takie urządzenie idealną maszyną multimedialną. To, do jakiego celu komputer w domu zostanie wykorzystany, to tak naprawdę ogranicza tylko wyłącznie fantazję użytkownika. Może być to domowe centrum rozrywki, przy którym bawi się cała rodzina, ogląda filmy, zdjęcia, surfuje i jest to komputer stacjonarny, czyli ma swoje stałe miejsce w domu. Równie dobrze, jeżeli jest to notebook, może funkcjonować w dowolnym miejscu, zaczynając na biurku, skończywszy na sypialni, gdzie można wspólnie pooglądać nie wiem, seriale, filmy, VOD online. Serie biznesowe mają również swoje odzwierciedlenie w all in czyli typowy office, Wszędzie tam, gdzie prace biurowe są bardzo ważne, internet, pakiet biurowy, pisma, faksy itd. zajmuje bardzo mało miejsca, niemniej jednak jest jednakowo wydajny jak komputer standardowego typu, czyli desktop tower, jakikolwiek inny. W zależności od tego, czy użytkownik będzie chciał komputer wykorzystać bardziej do e, multimediów, do jakiejś, powiedzmy, efektywnej e, pracy graficznej, wtedy bardziej potrzebuje komputera większego, o większym ekranie, o nacechowaniu bardziej e, kartami graficznymi, o większej wydajności. Natomiast zupełnie inną sytuację będziemy mieli. Jeżeli użytkownik będzie chciał szukać czegoś przenośnego, gdzie bardzo często ten komputer wędruje z nim do klienta, czy bardzo często użytkownik podróżuje, to szuka czegoś mniejszego, lżejszego, co daje większą przenośność i jeszcze większą mobilność. Specjalizacja jest do tego stopnia posunięta, że wręcz jest komputer, który stanowi objazdowe kino domowe z subwooferem, z głośnikami dla ludzi, którzy używają komputerów bardziej w kierunku rozrywki. To są te największe, jeżeli chodzi o rozmiary komputery. Z drugiej strony najmniejsze dziesięciocalowe mieszczą się spokojnie do torebki damskiej i potrafią wytrzymać na jednej baterii kilka godzin nawet.